Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. No jak saperra się myli, nie? Za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze! Kończy się wesel do Niemiec na rowery. Jak gram z pracą w statki, to zawsze mam L4. Muziomek jest trudy, odwiedzamy za głowę. Jak będzie bieda, to na złą rudą głowę. Żaluzja powrócił, palona, gruba rura. U twojego starego na plecach skaczemy parkura. Żaluzja powrócił, to wszystko można. Na wszystkich świętych sprzedajmy kurczaki zdrożna. To nie piłka nożna, no i sak majmożna. Jak twoja matka wychodzi, to niech będzie ostrożna. Wycieczka rowerowa spadł mi lewy botnik. Twój stary ma padaczkę, pseudonim Grzechotnik Lecek eldo, mów mi koprobo sprzedaje delfiny z napisem Sarbinowo Żaluzja and bambo, wiozę się Turari Twój stary nosi buty ze znaczkiem Ferrari Pierdolę wasz rap, nie robię żadnych prześwietleń Na parmazonie kasztany, bijemy więcej wyświetleń Kiedyś rata, sofa i pufa Dzisiaj matka ci szepta, ze rzeczy do ucha 420 ja w to nie wierzę, u mnie 2,137, no bo palę z papieżem, stary pijany, no to mamy komplet, jak spotka matkę, to wnet dostanie bombę, pizda pod okiem, kolor fioletu, matka od jutra, w zona wybiegu, ciężkie czasy, za to ciepła kobra, stary się najebał, no i wyleciał z okna, godzina druga, kończy Stary wynosi z dwa mochenki chleba Matka ma grzyba, kurwa zobacz to jest grzyb dominić Trzeba podyskutować, to już jest koniec i dachujemy Uszy skasowały dzisiaj już dach od ej!